Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Po decyzji NSA Sławomir Cenckiewicz żąda dymisji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Czy prawo do zawieszenia azylu jest w Polsce nadużywane? Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wysłał do Warszawy list w tej sprawie. Peter Major podziękował Polakom za wsparcie w walce o zmianę systemu na Węgrzech. Szef BBN Sławomir Cęckiewicz żąda od wicepremiera i szefa AMONu Władysława Kosieniaka-Kamysza natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. W oświadczeniu wydanym po wyroku NSA w sprawie jego dostępu do informacji niejawnych Cęckiewicz napisał, że Stróżyk jako szef SKW dopuścił się bezprawia, uwikłał służbę kontrwywiadowczą w walkę polityczną, zdewastował instytucję ochrony informacji niejawnych i osobiście go atakował. Dziś Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cęskiewicza, obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk jest przekonany, że ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mamy w Polsce niezależnych sędziów i niezawisłe sądy. Całe życie walczyłem o to, żeby system demokratyczny w naszym kraju działał w taki sposób, żeby to nie polityk na samym końcu decydował, czy ktoś idzie do więzienia. Jeżeli sąd podejmuje taką decyzję, to po prostu ktoś, kto reprezentuje rząd, musi się z tym zgodzić. A więcej na ten temat powiemy po serwisie w Popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiada kontynuowanie dotychczasowej polityki dotyczącej zawieszenia prawa do azylu. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Michael O'Flaherty wysłał do MSWiA list, w którym wyraził zaniepokojenie z powodu stosowania przez Polskę tych przepisów w każdym przypadku, gdy Straż Graniczna podejrzewa nielegalne przekroczenie granicy. Minister Kierwiński mówi, że na list odpowie, ale dotychczasowej polityki nie zmieni. Z polskiej inicjatywy myślenie na temat polityki migracyjnej bardzo w ostatnich latach się zmieniło. Teraz coraz więcej krajów Unii Europejskiej mówi dokładnie to samo, co mi. w czasach, gdy migracja używana jest jako broń. Tego typu rozwiązania są po prostu konieczne. Zawieszenie prawa do azylu wprowadzono w marcu ubiegłego roku. Była to odpowiedź za wykorzystywanie migrantów do destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przez rosyjskie i białoruskie służby. Przyszły premier Węgier, Peter Majdziar, podziękował Polakom za wsparcie w walce o zmianę systemu na Węgrzech. Mówił o tym po spotkaniu z węgierskim prezydentem, na którym został poproszony o utworzenie rządu. Silnej Europy Środkowej potrzebują moim zdaniem nie tylko Węgry, lecz także Polska, Czechy i Słowacja. Dziękujemy naszym polskim i innym przyjaciołom za to, że są tu z nami overtarp... ale... errado... i z radością przyjęli wyzwolenie Węgier, a także za to, że Węgry mogą znów być krajem europejskim, niepodległym, demokratycznym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 Elektroniczna karta diagnostyki, leczenia onkologicznego i e-koncylium coraz bliżej. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o e-zdrowiu. Dyrektorka szpitala w Dziekanowie Leśnym Agnieszka Szpakowska mówi, że na cyfryzację placówka ma, jej placówka ma otrzymać ponad 14 milionów złotych.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 Resort Zdrowia ma szansę wdrożyć przepisy do 30 czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed suszą hydrologiczną. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek wskazuje, że suma opadów w marcu i w pierwszej połowie kwietnia jest niższa niż średnia wieloletnia. Skutkiem jest m.in. niski stan wody w rzekach.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 16.05, czas na sport w trójce, Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy w ferworze ćwierćfinałów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj dwa pierwsze miejsca w półfinałach wywalczyły Atletico Madrid i Paris Saint-Germain. Z rozgrywkami pożegnała się Barcelona po porażce 0-2 i wczorajszym zwycięstwie 2-1. Roman Kosecki bez sentymentów wobec kibiców Blaugrany. Jak na byłego gracza Atletico Przestało? Pozostał tylko płacz i zgrzytanie zębów w jednej drużynie. Jak zwykle mecze tylko barcelona barcelona tylko są nieprzewidywalne. Znaczy można się spodziewać jednego. Rzeczy, które się normalnie nie dzieją na boisku. Zawsze są kontrowersje, na pewno jest ogromna rywalizacja, walka, zaangażowanie. Piękny też futbol, także wszystko co piękne wczoraj widzieliśmy. A że teraz niektórzy płaczą po meczu, no to tak jest, no, że niech sobie płaczą. Życia się nie oszuka. Za turniejową burtą również Liverpool, po dwóch wpadkach 0-2 z PSG. O dwa pozostałe miejsca w czołowej czwórce Ligi Mistrzów powalczą mający jedną bramkę zapasu Bayern Monachium. Dzisiejszy mecz z Realem o 21.00. Na lepszego czeka już PSG. Równolegle w Londynie rozpocznie się starcie Arsenalu ze Sportingiem Lizbona. Kanonierzy w Portugalii wygrali 1-0 i są krok bliżej potyczki z Atleti. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Były reprezentant polski Arkadiusz Milik znów kontuzjowany. Na treningu Juventusu naderwał mięsień dwugłowy UDA. To ten z tyłu nogi. Uraz ten oznacza pauzę przynajmniej do końca sezonu. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy gry podwójnej podczas tenisowego turnieju ATP w Monachium. Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wygrali z Austriakami Aleksandrem Erlerem i Lukasem Midlerem. 6-4, 6-7, tutaj 2-7 i w w Reku 10-6. Następnymi rywalami Polaka i Brytyjczyka będą Brytyjczycy Orlando Luz i Rafael Matos. W sporcie za godzinę będzie o rozpoczynających się dziś w finałach Ekstraklasy Siatkarek. O 17.30 Developres zagra z budowlanymi. W nocy na wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Najchłodniej będzie na Pomorzu, Warmii oraz lokalnie w centrum. No, przeważnie jednak około 5-9 stopni Celsjusza, a w tych wymienionych przed momentem miejsca około 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia miejscami głównie na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie szesnastej. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Daniluk. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej zamknięty, największy w Polsce tor wyścigowy, ten w Poznaniu. Podobno jest za głośny. Tylko wycie i wycie i wycie bo wiecznie. Obowiązuje poziom hałasu 50 decybeli. To poziom głośnej rozmowy. Mamy mnóstwo dobrych kierowców, no, ale muszą mieć możliwość gdzie się ścigać. A gdzie się można ścigać jak nie ma toru? Nigdzie. Niektórzy jeżdżą za szybko drogami i zbierają punkty karne. Na przykład poseł Mejza zbierałby, gdyby nie immunitet. Posła do pewnej wiążącej deklaracji skłonił Paweł Turski. Proszę mnie szukać, otworzymy sobie ten wywiad i pan rektor mnie z tego rozliczy. Co to za deklaracja padła w rozmowie z osobą, która ma na swoim koncie wykroczenia drogowe warte 170 punktów karnych, nawet więcej. O tym w audycji popołudniowej w trójce, dzisiaj. A teraz odliczamy, spróbuję do rytmu. Raz, dwa, trzy, cztery. I Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z nim w dużym uproszczeniu, w dużym uproszczeniu, które na pewno zaraz będziemy rozkładali na części pierwsze, człowiek prezydenta Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ma prawo dostępu do tajnych informacji. No właśnie, jak to jest z tym prawem dostępu do informacji, zaraz będziemy to wyjaśniali. Sam wyrok dla Sławomira Cenckiewicza to, cytuję, pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia. Ze strony rządu Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, zapowiada, że i tak dostępu nie będzie.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 Nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. Tym kontrolnym, e, sprawdzającym e, tą całą procedurą kontrolną, sprawdzającą zajmiemy się za moment na linii Maciej Czapluk, który kieruje działem prawnym polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. To co się dzisiaj wydarzyło to spór bardziej prawny czy polityczny z pana perspektywy? to znaczy no ten, ten, ten dzisiejszy wyrok naczelnego sądu administracyjnego no to jest takie zwieńczenie powiedzmy jakiegoś sporu prawnego, który, y, który się pojawił jakby w tej sytuacji, tak? Natomiast no, on faktycznie był poprzedzony takim dosyć długotrwającym, można wręcz powiedzieć, spektaklem politycznym, tak? No bo było to całe y, te, te wzajemne, prawda, przekrzykiwanie się, że ma dostęp, nie ma dostępu, bo, bo też przypomnę, że y, już teraz nie pamiętam dokładnie kiedy, natomiast y, no, był wyrok wcześniej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no i wtedy na przykład była taka dyskusja, tak, czy on po tym wyroku pierwszej instancji, tak można powiedzieć, on ma ten dostęp już, czy go cały czas nie ma, tam prawda politycy jednej i drugiej strony podpierali się jakimiś swoimi analizami, natomiast no, ten dzisiejszy wyrok, który jest dodajmy zbieżny z, z orzeczeniem tego, tego wojewódzkiego sądu administracyjnego, no przynajmniej na jakiś czas zdawałoby się tę historię powinien kończyć, natomiast no, w kontekście tego, o czym co co co, co, co, co mogliśmy usłyszeć przed chwilą no pewnie nie skończy. No właśnie, przypominam. Sławomir Cenckiewicz dziś oświadcza, że jego zwycięstwo jest ostateczną klęską bezprawia. Cytuję, w którym do walki ze mną po 13 grudnia zaangażowano służby specjalne, prokuraturę, w zasadzie cały aparat państwowy i media. Z kolei Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, twierdzi, że postępowanie kontrolne jednak zawiesza dostęp Cęckiewicza do informacji tajnych. To z takiej praktycznej perspektywy jest ten dostęp czy nie? Co my możemy na to, na to pytanie odpowiedzieć? To znaczy tak, no, ty, to, co powiedział e, pan Dobrzyński, to, no, to, tutaj, prawda, ciężko to jakoś bardziej dokładnie skomentować, no bo my nie znamy orzeczenia sądu, tak? Nie, jakby nie wiemy, co sąd w tym wyroku e, powiedział, no poza jakby rozstrzygnięciem, które, e, które z siebie wydał, czyli, czyli, że oddalił te skargi e, e, premiera, mówiąc w skrócie, na to orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast faktycznie jest tak, że w trakcie postępowania takiego sprawdzającego, ten dostęp jest zawieszany, czyli osoba, wobec której takie postępowanie się toczy, krótko mówiąc, no nie może korzystać z tych, z tych dostępów, które, które posiada. No i tutaj faktycznie jest tak, jak pan, pan Dobrzyński mówił. Ale, więc, no, wydaje, tak? czy, czy to znaczy, że skoro takie postępowanie kontrolne wszczyna ABW, czyli powiedzmy ogólnie ludzie premiera, to można takie postępowania wszczynać bez końca i bez końca zawieszać dostęp do informacji niejawnych, tajnych, właściwie wszystkim ludziom, którym się żywnie podoba? No niestety chyba tak. tak. Tak tak to wygląda. W sensie, no ja nie kojarzę, żeby były jakieś ograniczenia co do tego. No prawdopodobnie można to, można dochodzić jakby swoich jakiś tam praw y czy, czy, czy roszczeń na drodze sądowej. Natomiast no to, jak wiadomo, trwa, tak? Y natomiast generalnie to tak, to służby specjalne mają taką, y taką kompetencję do tego, żeby te postępowania... Y, y, sprawdzające y, y, prowadzić cały czas, tak? Natomiast no, tam się pan y, Dobrzyński podparł tym wyrokiem sądu, tak? On coś takiego powiedział, że że to postępowanie musi być prowadzone uwzględniając tam, prawda, te, te, te, te wnioski, które płyną z tego dzisiejszego orzeczenia. No i tak jak mówiłem, no my tego nie znamy, tak? No on ma wgląd do tego wyroku, wie co tam jest, my tego nie wiemy, no więc musimy przyjąć, że jest faktycznie tak, jak on mówi, czyli że sąd tam, powiedzmy, wskazał na przykład jakieś uchybienia, które były w trakcie tego pierwotnego postępowania na podstawie którego panu Cenckiewiczowi w 24 ten dostęp odebrano, tak? No i teraz jakby wykonując to postan te, ten, ten wyrok sądu dzisiejszy, no oni będą oni w sensie mam na myśli yy, no krótko mówią, służby specjalne, bo teoretycznie to służba kontrwywiadu wojskowego mu odebrała to y, ten dostęp, więc wydawałoby się, że to dalej powinno SKW prowadzić, no ale to, y, to zobaczymy. Natomiast no, że to będzie prowadzone po prostu w sposób taki, jaki powiedział Naczelny Sąd Administracyjny dzisiaj. Ale tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, dlatego że ze względu na tajność całego postępowania to uzasadnienie nie jest jawne i nie będzie. To może powiedzieć, można powiedzieć, że taka decyzja o nieujawnianiu tego uzasadnienia to jest też taki trochę kij w mrowisko tej naszej sceny politycznej. Tak, natomiast no to akurat jest moim zdaniem zrozumiałe, w sensie no z, jakby z jednej strony no to dotyczy bardzo takiej jednak wrażliwej sfery, znaczy tak, to dotyczy tak naprawdę z jednej strony wrażliwej sfery działalności państwa, tak, no bo ochrony informacji niejawnej, dostępu do tych informacji i tak dalej, no a z drugiej strony z publikacji prasowych wiemy, że to też dotyczy prawdopodobnie bardzo takiej intymnej sfery życia po prostu pana Cęskiewicza, tak, no bo to prawdopodobnie chodziło tam o leki, jakie on przyjmuje. Tak? No więc yy, utajnienie akurat tego orzeczenia no, nie, nie, nie powinno dziwić. Jest, jest to, myślę, jak najbardziej zrozumiałe. Musimy się jednak no. chyba przygotować na to, że dalszy ciąg tego teatru przed nami. Tutaj stawiamy kropkę w tej rozmowie. Maciej Czapluk, który kieruje działem prawnym Polityki Insight, był gościem w programie trzecim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A teraz Foo Fighters w trójce. dwójki, siedem trójek. W sprawie każdej mogą Państwo dzwonić. Na zegarach 22 minuty, już prawie po godzinie 16. Zajmiemy się teraz poznańskim torem, który został zamknięty dlatego, że był zagłośny. To jedyny w kraju tego typu obiekt, który ma międzynarodowe certyfikaty. Główny Inspektor Ochrony Środowiska podtrzymał wydaną 3 lata temu decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymaniu działalności tego obiektu. Od dzisiaj na to, że nie mogą się odbywać żadne zawody, nawet wyścigi rowerów, bo zbyt duży hałas zmierzono na dwóch ulicach. O szczegółach z Poznania Krzysztof Polasik. Zazwyczaj materiały o to, że Poznań zaczynały się od ryku silnika, ale teraz ma być cisza. Bardzo głośno było. No nie szło wytrzymać tylko wycie i wycie i wycie było wiecznie. Nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ale wniósł się ten dźwięk. Szkoda, po prostu dla mnie z, moich, z mojego punktu widzenia szkoda, bo fajne imprezy się odbywały i mamy takie fajne miejsce i powiedzą się zacznieć nawet rozwijane, kontynuowane. Tor powstał w latach 70 -tych. Do państwowych służb skargi na hałas docierały co najmniej od 20 lat. Dzisiaj Tor Poznań, a jutro to może być stadion na przykład Lecha Poznań, to może być stadion żużlowy, to może być inny stadion, więc dojdziemy za chwilę do absurdów. Prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bielkowski. Kieliński zwraca uwagę, że to wyjątkowy obiekt w skali kraju. To jest jedyny tor, który posiada homologację FIA, czyli Światowej Federacji Samochodowej. Posiada homologację motocyklową, kartingową, więc to jest jedyny obiekt w kraju, który dysponuje takimi zabezpieczeniami. Szkolimy również policję, różnego rodzaju jednostki, służby wojskowe. Katarzyna Sakowska, organizatorka szkoleń i treningów, nie wie, czy zaplanowane na ten weekend otwarcie sezonu się odbędzie. A na jesień mamy zaplanowany europejski finał konkursu Best Young Driver i my jesteśmy organiz... Organizatorem konkursu dla bezpiecznych młodych kierowców. Więc jak to miejsce może być złe, proszę Państwa? Jak możemy je zamykać? Wszystko zgodnie z prawem. Jak tłumaczył w opublikowanym komunikacie Główny Inspektor Ochrony Środowiska, pomiary wykazały przekroczenie norm hałasu, a zarządca toru był wzywany do wprowadzenia zmian. Automobil Club y, wybudował ekrany dźwiękochłonne e, na wale. Te ekrany skutkowały tym, że obniżyliśmy poziom e, o 4,7 decybela. Hmm. Wprowadzaliśmy przepisy e, o tłumikach. To nie wystarczyło. Zabrakło jeszcze 5 decybeli, a przynajmniej na dwóch ulicach. ulicy Magazynowej i ulicy Krańcowej w obowiązuje poziom hałasu 50 dB. To poziom głośnej rozmowy zwraca uwagę poznański radny Przemysław Plewiński z klubu Lewica Centrum. Dookoła tych ulic, wszędzie co widać na załączonej mapie, e, mamy poziom 55 dB. Ja wiem, że automobil Klub Wielkopolski zarządca toru złożył wniosek do prezydenta miasta Poznania dotyczący zmiany tych parametrów dotyczących ustalenia poziomu hałasu i czekamy na decyzję prezydenta, to wynika z funkcji tych nieruchomości. Tłumaczy dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania Szymon Prymas. Częściowo tereny, jeżeli mają funkcję mieszaną mieszkaniowo z usługami, to właśnie są te wyższe granice, tak? czyli na przykład to 55 decybeli, no a kawałek dalej już jest określona funkcja jako mieszkaniówka. W związku z tym tam już obowiązuje norma 50 decybeli w pożytnie. Urząd prowadzi postępowanie i niewykluczone, że wspomniane ulice zostaną zaliczone jako mieszkaniowo usługowe. Decyzja ma zapaść nawet w tym roku. Porównując tor Poznań do stadionu piłkarskiego, wydaje mi się, że hałas, który generują kibice na meczach, ilość policji, która musi chronić tak naprawdę obywateli przed kibicami piłkarskimi jest nieporównywalna do, do, do, do tego, co się dzieje na Torze Poznań. W obronie toru stanął między innymi znany kierowca rajdowy Jakub Przygoński. Troszeczkę dyskryminujemy całą gamę motoryzacji, motorsportu w Polsce i jest to po prostu bardzo nie w porządku, bo e, mamy potężne wyniki sportowe na świecie, promujemy jako zawodnicy Polskę, e, mamy mnóstwo dobrych kierowców, ale muszą mieć możliwość gdzie się ścigać. Automobil Klub Wielkopolski zaskarżył decyzję inspekcji środowiska do sądu i złożył wniosek o wstrzymanie wykonalności zakazu. Ministerstwo Sportu ma pracować nad zmianą przepisów w celu ochrony takich obiektów jak Tor Poznań. A państwo co na to? Tak właśnie postępując, to faktycznie okaże się, że w mieście nie będą jeździły tramwaje, nie będą jeździły pociągi, bo każdemu zawsze będzie przeszkadzał hałas. A jak nie będzie torów, to na pewno wszyscy, którzy chcą pojeździć szybko, będą łamali przepisy na drogach i państwo w sprawie jednego posła dzwonią. Mam takie pytanie, czy my jesteśmy w Polsce, czy w Indiach? W sprawie tego posła, co miałby 170 punktów. Jesteśmy w Indiach i u nas obowiązują święte krowy? Gdzie ten poseł się tak śpieszył? To ja mam dla pana odpowiedź. Nie jechałem z psem na imprezę do Kłodzka, nie wiozłem też syna z wrastającym pasmoksiem na SOR, ani nie towarzyszyła mi Rosjanka z francuskim paszportem, górą pieniędzy, foką czy jakimkolwiek innym zwierzątkiem. Dwie dwójki, siedem trójek, jeśli państwo mają coś do dorzucenia w tej sprawie, a rozmowa z posłem Meizą w Trójce dzisiaj w audycji popołudniowej.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 Żegnamy reklamy. 16.31. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Naczelny Sąd Administracyjny nie przywrócił szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego dostępu do informacji niejawnych, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. NSA oddalił dziś skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Słabomira Cęckiewicza.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 Akcja jest kontynuacją działań Mistrzu Zwolni, która apelowała do kierowców. W latach 2023-2025 użytkownicy jednośladów spowodowali ponad 7800 wypadków drogowych, w których zginęło blisko 650 osób. W M-Obywatelu można już złożyć wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Za pośrednictwem aplikacji drugi rodzic lub opiekun może również wyrazić zgodę na wydanie tego dokumentu. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie. Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. 16:33 i ekonomia w trójce Selvia Zadrożna. Zapraszam, paliwo coraz tańsze. Jutro Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 8 groszy. Benzyny 98 661, a oleju napędowego 7 zł i 23 grosze. Echa wojny na Bliskim Wschodzie mamy w danych o marcowej inflacji. Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w ubiegłym miesiącu o 3% wyższe niż rok wcześniej. W lutym wskaźnik ten wyniósł tylko 2,1%. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński zwraca uwagę właśnie na ceny paliw.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 Prawie 300 skarg na system kaucyjny dostał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Choć za system odpowiada Inspekcja Ochrony Środowiska, część niezadowolonych konsumentów kieruje swoje skargi do łokiku, przyznaje Bartosz Klimczuk z Biura Prasowego Urzędu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 wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na ponad 1,5 miliona złotych za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dotyczyć skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego w latach 2022-2024. Utrudnienia w Lufthansie potrwają co najmniej do piątku. Od dziś ponownie strajkuje personel pokładowy. Na czwartek i piątek akcję protestacyjną znów planują piloci. Strajki przyćmiewają obchody stulecia niemieckiej linii lotniczej. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowej aplikacji MZUS dla płatnika. Narzędzie to pozwala między innymi podejrzeć zwolnienia lekarskie pracowników i złożyć wnioski bezpośrednio ze smartfona, mówi rzeczniczka Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Małgorzata Korba.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 Aplikacja pozwala także umówić e-wizytę i wizytę w placówce ZUS-u. Dolar dziś po południu kosztuje 3,59 zł, a euro 4,23 Jutro w ciągu dnia, miejscami głównie na wschodzie i południu kraju, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 16 na przeważającej części kraju do nawet 20 stopni miejscami na południowym zachodzie Polski. 23 minuty zostały do 17. U nas za chwilę o najmie krótkoterminowym. Jest pomysł, by na wynajmowanie mieszkań turystom mieli na przykład najbliżsi sąsiedzi. Minut do 17. Sejm wziął się za robienie z mieszkań hoteli. Posłowie zajmują się najmem krótkoterminowym, a właściwie jego ograniczeniem. Nazywają to ucywilizowaniem. Poselski projekt ustawy przygotowała Polska 2050, a problem jest spory, o czym w relacji Jacka-Frencla. Pani mieszka w tym bloku? Tak, mieszkam. Słyszałem, że tutaj jakieś problemy państwo mają. Jest całkiem dużo osób, które przyjeżdżają na jedną noc i są awanturę. No, pijane towarzystwo. Dlaczego tak się dzieje? Turyści. To przeszkadza mieszkańcom? Zdecydowanie tak. Permanentna impreza i hałas. Dokładnie tak. Takich kudek z kluczami do mieszkań w blokach warszawskich jest wiele jak tutaj. Niestety jest wiele i coraz więcej. Z roku na rok ta liczba mieszkań, która jest wynajmowana w najmy krótkoterminowym przyrasta. Eryk Baczyński miasto jest nasze. Aktualnie szacuje się tylko, bo takie mamy liczby, że 10 tysięcy takich lokali już jest w naszym mieście. To jest połowa tego co w Berlinie, więc naprawdę skala przerażająca. A najgorsze właśnie, że to się lokalizuje głównie w śródmieściu przy metrze. Radzicie sobie jako mieszkańcy tego bloku z taką sytuacją? Nagminnie policja. I co? Nic się nie dzieje. Upomnienie na chwilę cisza i na nowo. Podejdźmy do tych kudek. To są specjalne takie szkatułki z kodami cyfrowymi, czyli tak naprawdę każdy może do tego mieć dostęp. CA1CA3 tu jest napis A2, każda taka przywieszka ma swoje oznaczenie i ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, korzysta z tego. Same te kłódki mają zabezpieczać klucze, które znajdują się w środku tych opakowań. To ma na celu łatwiejszy dostęp turystom i osobom przyjezdnym do takich lokali. Nie muszą się kontaktować z właścicielem mieszkania, z wynajmującym, więc to też trochę pokazuje, że to nie jest taka czysta relacja prawda, biznesowa, gdzie mamy wynajmującego i najemcy tylko być może jakiś duży podmiot, który nawet nie interesuje się tym swoim mieszkaniem. Czy najem krótkoterminowy to problem w Polsce? No jest problem. Ja sam odbieram czasami interwencje po Selski, jak przychodzą mieszkańcy i mówią no trzeba coś z tym zrobić, bo... Tomasz Trela, Nowa Lewica. Mamy nowe mieszkanie, kupiliśmy, wzięliśmy kredyt albo odkładaliśmy na to mieszkanie, a obok nas jest ten najem krótkoterminowy, często się ludzie zmieniają, często lokatorzy się zmieniają. Różnie to z tymi lokatorami bywa. Kraków ma olbrzymi problem z najmem krótkoterminowym. Maciej Fiak, akcja ratunkowa dla Krakowa. Dlatego jesteśmy chyba jednym z takich miast, które najbardziej w Polsce czeka na to, co my roboczo nazywamy w Krakowie Lex Airbnb, czyli po prostu ucywilizowanie tego sektora. Co jest ważne w tym projekcie? Trzy rzeczy. Przede wszystkim rejestr wszystkich umów na najmie krótkoterminowym, czyli nie będzie tak, że ktoś poza systemem będzie. Dzisiaj 30-30% to -30 jest szara strefa niestety. Kamil Wnuk, sprawozdawca projektu najmu krótkoterminowego. Druga kwestia to decentralizacja, to samorząd lokalnie ma mieć wpływ na to, czy ten najem jest, czy go nie ma. I trzecia rzecz, wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowe w zasobach swoich nieruchomości też może nie wyrazić zgody na taki najem krótkoterminowy, ale też nie na podstawie swojego widzimisię, tylko na podstawie określonych przepisów prawa. Tutaj są mieszkania właśnie takie to, krótkoterminowo wynajmowane. No są. Czy ludzie hałasują. Hałasują. Wszyscy jak się balangi robi, to wszystko hałasuje, nie? Pan przejdzie na Wilczą, pan przejdzie na Chorzą. Ludzie bogaci mają po parę apartamentów. Wynajmują i Sodoma, i Gomoria i nic więcej. Są dwa projekty ustaw, które mają uregulować najem krótkoterminowy. Ten rządowy projekt, yy, regulujący najem ma trafić do Sejmu w ciągu kilku tygodni. Politycy polski 2050, którzy są autorami tego drugiego projektu, mają zarzut wobec niego taki, że ten rządowy projekt jest mniej radykalny, bo zakłada zmiany dopiero za kilka lat, a według posłów Polski 2050 te zmiany potrzebne są już dzisiaj. 15 minut zostało do godziny 17 W trójce teraz Wiraszko i Dni, które przed nami Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Gdy świat nie daje zastoć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Dni, które ciągle przed nami. Dni, które ciągle przed nami. zamknięcia toru Poznań, dla mnie jako fana motorsportu sytuacja absurdalna. tor istnieje od 1977 roku. W międzyczasie do okua toru ludzie pokupowali działki w totalnie zaniżonych cenach, pobudowali swoje domostwa. Nagle są wielce zaskoczeni, że przeszkadza im hałas, który generuje tor, który stał tam od lat. Inne miasta też w tą stronę idą, bo mieście Kroście na Podkarpaciu, gdzie mamy pierwszoligową drużynę Wielki Krosno. Lokalne media informowały, że miasto przyjrzy się hałasowi, jaki jest wyrządzany po przez tym mecze, biegi zawodników żużdrowych, więc to już zaczyna być abstrakcją. W sprawie hałasu i nie tylko. Dwie dwójki, siedem trójek. Zresztą dzwonić mogą państwo w każdej sprawie. Jacek Frencel przy telefonie czuwa, odbiera, rozmawia i nagrywa. 11 minut do godziny 17 nam zostało. Mijają dziś trzy lata wojny w Sudanie. Konflikt doprowadził do największego kryzysu humanitarnego na świecie. Jego końca nie widać. Na stole nie ma też żadnych realistycznych scenariuszy, które mogą do tego końca doprowadzić. A może być jeszcze gorzej, bo kryzys paliwowy może doprowadzić do eskalacji głodu i jeszcze szerszego rozlania się przemocy na całym Region. Dlaczego tak mało wiemy o tym, co się dzieje w Sudanie? O tym Agnieszka Lichnerowicz. Centrum świata. Wojna w Sudanie wchodzi w czwarty rok, choć skupionemu na Innych, Być może z perspektywy geopolitycznej istotniejszych wojnach światu brakuje już uwagi na kolejne tragedie. To prawda jest taka, że właśnie w Sudanie od dawna ma miejsce największy kryzys humanitarny na świecie. Około 20 milionów ludzi zmaga się z dramatycznymi problemami z dostępem do jedzenia. Dwóm milionom grozi głód. Wielu z nich to ofiary zbrodni, wielu straciło bliskich. Pozwolę sobie powtórzyć. dwóm milionom ludzi grozi głód. 12 milionów ludzi musiało uciekać z domów. To tak jakby cała Belgia straciła dach nad głową. Jak mówi przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Światowego Programu Żywnościowego Karl Skau, świat zawiódł sudańczyków. Konflikt zniszczył źródła utrzymania, wysiedlił społeczności i doprowadził miliony ludzi do głodu. Pracownicy organizacji humanitarnych, ciężarówki i magazyny są nieustannie atakowane, narażając życie naszych kolegów i utrudniając nam pomoc. Łączymy się teraz z profesorem Maciejem Kurczem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Czy pan się zgadza z tą opinią, że świat zawiódł Sudan? No Na pewno świat zapomniał o tej straszliwej wojnie, która dzieje się gdzieś... gdzieś... Daleko, w dalekiej Afryce. No ale to nie, nie chodzi tylko o geografię, tu chodzi także o nasz taki sposób tworzenia hierarchii, właśnie tych miejsc, wydarzeń, które są ważne, które są po prostu tymi mniej ważnymi. I to jest taki największy zarzut, że świat zapomniał. W, w walki toczą się w najlepsze i, i wciąż nie widać ich końca. Jak rozumieć przyczyny wybuchu tego konfliktu? Czy to rzeczywiście jest dwóch generałów? Kwestia ich ambicji? Początkowo rzeczywiście wyglądało to na walkę o władzę. Natomiast w tym momencie to już jest konflikt. o wszystko znacznie poważniejsze rzeczy, takie fundamentalne dla państwa. Jest konflikt o tożsamość, o przyszłość Sudanu, co tam, podzielił się na dwie takie części. Powiedział pan o tym, że nasza ogólna, powszechna niepamięć, niedostrzeganie tego największego kryzysu humanitarnego wynika z jakichś naszych priorytetów, to przypuszczam, że ogólnego poczucia, że to naprawdę nas nie dotyczy. Więc na ile ten konflikt, ta te tragedia grozi jednak rozlaniem się na kraje sąsiednie i jeszcze większą destabilizacją? No to jest oczywiście wojna na, na peryferiach z punktu widzenia globalnej północy, natomiast to jest wojna, która jest ściśle powiązana z tym, co dzieje się na świecie. Nie może być wyabstrahowana od wydarzeń innych, od wojny w Iranie, z tym co się dzieje w Gazie, czy nawet wojny w Ukrainie. Konflikt globalny, nowoczesny, w którym jest właściwie wszystko. Ja nawet zwykłem mówić, że jest to wojna przyszłości. To jest wojna zupełnie nowego typu, bardzo dynamiczna, w której jest, jest, jest wszystko. Są najemnicy, są najnowsze technologie. Nie ma takiej jasnej linii podziału. Ani lokalnie, ani na, na poziomie regionalnym, ani na poziomie globalnym. No, nawet dzisiaj ta wojna w Iranie pokazuje, że, że skutki są dla Sudanu są, ale są niejednoznaczne. Są dla jednej i dla drugiej strony. Przypominam, że nie jest to wojna Sudańczyków, nie jest to wojna domowa w takim klasycznym tego słowa rozumieniu. Jest to wojna formacji wojskowych różnych grup paramilitarnych. Nie Jest to wojna, która bardzo, bardzo oddziaływująca i choćby z tego względu też powinniśmy, z tego pragmatycznego względu powinniśmy na nie pamiętać, bo, bo ona także dotyczy naszego świata. To, co jest pocieszające, to są właśnie te różne oddolne inicjatywy. To jest ten ogromny potencjał, który drzemie w ludziach, w Sudańczykach. Są ludzie, którzy się nie poddają, którzy w tym momencie wracają, repatriują repatriuj się do, do swojego kraju, do Hartumu i próbują budować to, to, to życie na nowo. Problem polega na tym, że jest to konflikt bez analogii. Tami Sudańczycy nie wiedzą, co będzie. Na pewno ta wojna zatrząsła w posadach całą państwowość, tożsamość Sudańczyków. No, no, no Trudno powiedzieć, co zostało jakby z tych z tego dziedzictwa rewolucji tych tego, tego zrywu takiego ludowego, który był piękny rzeczywiście i on w dalszym ciągu jest częścią tożsamości Sudańczyków i na pewno będzie wykorzystywany później do budowania tego lepszego jutra, ale, ale no, trudno powiedzieć jeszcze na tym etapie, bo walki wciąż trwają. Profesor Maciej Kurcz z Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa gościem. Bardzo za tę rozmowę, Panie Profesorze, dziękuję. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.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 Zapraszamy do salonów i na audi.pl Wiosenne super towary od MediaMarkt Zmywarka do zawodowy Bosch Najniższa cena z 30 dni obniżką 2299 Teraz za 1799 zł Dodatkowo produkt z akcji zestawomania MediaMarkt Tolerła Promocja na kuchnię trwa